Cześć, mój drogi widzu Bartoszu, czyli słowa kieruję do siebie z tamtej strony, ponieważ sprawdziłem statystyki i oglądam to tylko ja. Więc cześć Bartoszu, oglądasz kanał 3.14wo.pl, jest to kanał o ważeniu piwa w browarze domowym. To co za chwilę obejrzysz to jest relacja z... Ze stworzenia receptury do mojej 36 warki będzie to Fruit Ale. Ważną rzecz, którą muszę zakomunikować, powinienem zakomunikować, chcę zakomunikować, to jest to, że od tej pory filmy będą krótsze, dlatego że rezygnuję z tego pomysłu, żeby całość od tej receptury aż do degustacji była w jednym filmie to się raczej nie sprawdza przynajmniej na moje możliwości ponieważ ja ten pomysł uważam w ogóle za dobry i powinien, powinno coś takiego być natomiast ja go nie potrafię dobrze zrealizować poza tym a może nie poza tym tylko głównie problem polega na tym, że ja po prostu nie mam czasu po prostu tego wszystkiego potem zmontować to jest Wychodzą mi z tego dłużyzny, niepotrzebne, a tak powstanie z jednej warki, nie wiem, 5, 7 filmów, który, z których każdy będzie miał, nie wiem, po 10 minut na przykład. W rezultacie wyjdzie na to samo, czyli też będzie z półtorej godziny, ale za to w mniejszych paczkach, w mniejszych porcjach. No i w związku z tym filmy będą krótsze, będą się ukazywać częściej. Dobra, ale do rzeczy. 36 warka, 36 moja warka i y, piwo, które y, chcę uważać, a w zasadzie już uważałem, bo nie będę ściemniał, że jest to nagrywane, y, to co w tej chwili wi widzisz, widzicie, jest nagrywane dużo już po ważeniu, y, musiałem recepturę odtworzyć, z filmów, ponieważ nie zapisałem jej także z nagranych filmów odtworzyłem mniej więcej jak ona wygląda i w tej chwili ją Wam zaprezentuję więc 36. warka piwo w stylu Fruit Ale nie, nie wiem, jest tu w Beersmith taki taki styl jak Fruit Beer może to coś w tym stylu w każdym razie yy, użyłem do tego piwa 2 kg słodu pizzyńskiego i 2,5 kg słodu pszenicznego. Yy, wszystko za, y, zacierane jedno temperaturowo. No może to, dobra, jedno y, Tylko bardzo prosty, y, proste też chmielenie na 60 minut 25 g oktawi, z czego och, mało. Wydaje mi się, że więcej wrzuciłem. Dobra. O, bo tutaj jest źle. Dobrze, tu jest, powinienem wpisać boil step. 60 minut. Będzie więcej. O. No tak, i mamy teraz 26 ibu, co już jest przyzwoitym wynikiem Dlatego tego piwa czyli 25 gram oktawi na 60 minut i to jest wszystko. Cała, cała filozofia tego zapisu, zasypu. Będę to, będę to fermentował, a w zasadzie już fermentowałem drożdżami US05, czyli suchymi drożdżami neutralnymi. Nie chcę tutaj żadnych oddrożdżowych posmaków, aromatów. Najważniejsze jest to, co tutaj wpisałem jako jeden kg malin. To pójdzie na cichą fermentację. W ogóle będzie tak, że będzie to podzielone na dwa wiaderka. Po połowie mniej więcej, do jednego wiadra pójdą maliny, do drugiego wiadra pójdą wiśnie. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także to jest czego się może mogę spodziewać po tym, piwa, w, piwa około 13,5 plato, goryczki 25 ibu, Kolor bardzo jasny, ale on będzie oczywiście inny, niż tutaj zaznaczony, ponieważ to będzie kolor czerwony od malin i od wiśni. I około 5,6 alkoholu. Coś tu jeszcze ważnego? Nie, tu już nic ważnego. No i to w zasadzie tyle na ten temat, bardzo, przepraszam, bardzo prosty zasyp, bardzo prosta receptura i jednocześnie tak naprawdę zaniedbana przeze mnie, ponieważ z, odtworze, odtwarzana z archeologii, można powiedzieć, czyli obejrzałem filmy, które nagrywałem podczas, podczas ważenia i, i naniosłem to po to, żeby żeby móc to przedstawić w filmie, także na tą chwilę to już koniec, do zobaczenia przy, przy garze, bo w tej chwili to już następnym krokiem będzie ważenie tego piwa. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.